Witam wszystkich. Gomza, bardzo słonecznego, Kobe. Mieliśmy, co prawda, dwa dni takiej bardzo, bardzo dziwnej pogody, bo niby tajfunu nie było, ale i padało, i wiało, i było tak bardzo średnio. Na szczęście tydzień temu pogoda była super. A było to bardzo ważne, bo u nas na uczelni odbywał się tak zwany szkolny festiwal. Ci z was, którzy czytają mangę albo oglądają anime, na pewno wiedzą o co chodzi. Dzisiaj właśnie chciałbym mówić o szkolnych festiwalach i generalnie o tym festiwalu, w którym ja akurat brałem udział u nas na uczelni. Po pierwsze takie festiwale to nie jest tylko wymyślona rzecz w anime czy tam w mandze. Nie, to są normalne rzeczy w każdej uczelni, w każdej szkole, które odbywają się tam raz w roku. Jest to takie wydarzenie, które z jednej strony ma tak jakby to życie szkolne zorganizować, czyli tak jakby bardziej zacieśnić więzy międzyludzkie w grupach. Jakich grupach? Zaraz. A z drugiej strony też ludzie z zewnątrz szkoły mogą sobie w tych dniach, czy tam z zewnątrz uczelni mogą sobie w tych dniach przyjść wejść na teren uczelni, zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda. I na przykład bardzo dużo e, uczniów teraz, nie wiem, liceów, którzy e, chcą, czy tam, nie wiem, interesują się tą czy inną uczelnią, sobie mogą wejść na teren uczelni, zobaczyć, ja czy tu są ludzie, czy tam, nie wiem, te kluby działają jakoś bardziej, czy nie. Jak to wszystko tam wygląda i tak samo, nie wiem, jeżeli chodzi o licea, czy, czy jeszcze niżej te wszystkie stopnie, to można sobie właśnie pozwiedzać i zobaczyć jak to wygląda. Co jest bardzo fajne, od takich dni otwartych, które organizują uczelnie, czy tam szkoły w Polsce, różni się to znacząco. Przede wszystkim, no jest to festiwal, tak, organizowany przez wszystkie grupy w szkole, czy w uczelni przez grupę mam tu na myśli jeżeli to jest szkoła powiedzmy średnia czy tam jeszcze wcześniej to są to grupy czyli klasy, po prostu ta klasa ta klasa, ta klasa organizuje tam jakieś rzeczy co organizuje to zaraz powiem no jeżeli to są kluby to właśnie też powiedzmy uczniowie oprócz tego, że tam w klasach coś organizują to jeszcze tam klubami właśnie też coś tam robią no a że u nas na uczelni to wyglądało trochę inaczej to tylko uczniowie Gakubo, czyli licencjatu powiedzmy brali w tym udział no i każdy w tym swoim klubie, w którym coś tam ciacha to organizowali właśnie jakieś wydarzenie no i ja się załapałem ze względu na to, że gram w siatkówkę więc jestem w klubie siatkówki no i w sumie oprócz mnie tam jeszcze chyba dwie osoby z magisterki tylko coś tam działały w klubie muzyki jakieś koncerty dawali, także w sumie jednak jest to wydarzenie organizowane przez licencję powiedzmy te niższe trochę lata a magisterka już trochę mniej bierze w tym udział ale mimo wszystko udało mi się jednak trochę w tym pouczestniczyć. No i co takiego w sumie te grupy organizują? No więc tak, przede wszystkim mamy wszelkiego rodzaju bary, kafeterie i sklepy z żarciem. Czyli u nas na przykład e, głównie było to na świeżym powietrzu, ale jeżeli mamy na myśli szkołę e, to każda klasa tam o sobie coś organizuje. Osobno w swojej powiedzmy no klasie, czyli w tym swoim pomieszczeniu. No i na przykład mój klub siatkówki zorganizował taki namiot z e, Hasimaki, czyli takim okonomiaki trochę podobnym na hasie, czyli pałeczkach nawijanym. I tondzyry, czyli taką zupą Misosiry, ale o innej bazie, trochę z mięsem w środku i tak dalej. No i każda powiedzmy z tych grup coś tam, jeżeli robi coś z jedzeniem, to przygotowuje właśnie to jedzenie. Tam robi najpierw oczywiście egzemplarz próbny, który jest sprawdzany, czy on się w ogóle nadaje do konsumpcji. No i generalnie studenci, czy tam uczniowie, sami przygotowują te wszystkie rzeczy. Trzeba tutaj powiedzieć, że ciało pedagogiczne prawie nie bierze udziału w tym, co się dzieje. Tam oczywiście jest nadzór, ale generalnie jest to festiwal uczniowski, czy tam studencki i to uczniowie i studenci właśnie wszystko robią i wszystko organizują. Szkoła zapewnia podstawowe rzeczy, typu u nas na przykład wszystko odbywało się na świeżym powietrzu, więc każdy... Kto chciał, dostał takie wielkie namioty, czyli można było sobie właśnie wybudować te sklepiki, czy tam te restauracyjki na świeżym powietrzu. Zapewniane też były wszystkie te takie um, kuchnie gazowe, butle i tak dalej, które były potrzebne, żeby to zorganizować. No wiadomo, że klub nie będzie kupował czegoś takiego za pieniądze klubowe, czy tam prywatne, żeby raz tego w roku użyć, więc to zostało też przez szkołę zapewnione. No ale poza tym właśnie to wszystko sami studenci dekorują, sami studenci gotują, wybierają składniki, przygotowują, planują i tak I to też jest jednym z celów właśnie w sumie tego wydarzenia. No i, co jest robione oprócz jeszcze sklepów z jedzeniem? Oczywiście wszelkiego rodzaju sklepy z rękodziełem, czyli u nas na uczelni artystycznej pojawiło się bardzo dużo no, sprzedających swoje prace po prostu. Szczególnie, że są wydziały u nas i biżuterii i powiedzmy malarstwa, rzeźby i tak dalej. To wszystko się tam sprzedawało. No i w sumie ludzie z zewnątrz uczelni, czyli powiedzmy ci, którzy przyszli tam zwiedzać, zobaczyć co się dzieje, to to kupowali, no a właśnie jedzenie było kupowane i przez osoby z zewnątrz, i przez osoby po prostu z innych klubów, czyli a jestem głodny, to idę do klubu siatkówki kupić sobie Hashimaki, albo do klubu baseballu kupić sobie tam Oden, czy co oni tam robili, więc to, to jest bardzo fajne, no a poza tym oczywiście pojawił się jeszcze również cosplay, no i pokaz przede wszystkim działalności klubów muzycznych i powiedzmy teatralnych nazwijmy to mieliśmy dwie sceny jedna została wybudowana przez członków klubu muzyki lekkiej czyli tego Keonby no i tam przez cały czas odbywały się różne koncerty, nie tylko właśnie Keonby ale również klubu muzyki akustycznej i tak dalej, tak dalej, tego tam trochę było pojawiła się też grupa która powiedzmy wcielała się w postacie za anime Keon czyli cztery dziewczyny się tam przebierały a poza tym mieliśmy taką wielką scenę wybudowaną przez jakąś firmę, która została po prostu zatrudniona przez uczelnię i oni przyjechali zrobili taką dosyć profesjonalną scenę. No i tam odbywały się również koncerty od nas z uczelni grup, ale poza tym też pojawiły się osoby spoza uczelni przez Szkołę Zaproszone, czyli jakiś facet, który tam robił animacje parę osób, które tam, nie wiem, przyjechały sketcha jakieś robiły i tak dalej, pokazy także pojawiło się też trochę rzeczy spoza uczelni co w sumie chyba ma miejsce tylko na uczelniach takich jak moja i tak dalej, bo jeżeli mówimy o takich szkolnych festiwalach, nie wiem, tam w gimnazjum czy w liceum, to rzadko się chyba pojawia coś spoza tej szkoły na wspomnianej dużej scenie pojawiły się również dziewczyny z mojej uczelni, które prezentowały stroje zrobione przez Wydział Projektowania Mody. Także no, w sumie było bardzo dużo fajnych rzeczy do zobaczenia. Pomimo tego, że kilkoro z moich znajomych powiedziało, że w sumie ten festiwal był mały w porównaniu z tym co działo się, kiedy oni byli powiedzmy w gimnazjum czy w liceum. Tam powiedzmy cały budynek szkoły, był zajmowany przez wszelkiego rodzaju rzeczy i to nie tylko właśnie sklepiki, ale również y, różne inne rzeczy. Y, nie wiem, nawiedzone domy wybudowane wewnątrz klas, tak jak często widać to na anime, czy różne wykłady, sztuki i tak dalej prowadzone przez te grupy w różnych tam pomieszczeniach, więc to też trochę inaczej wyglądało. Bo u nas w sumie cała rzecz zamknęła się na zewnątrz, czyli, czyli w samych salach i w samej przestrzeni takiej wykładowej. Tam odbywały się tylko warsztaty animacji, z tego co wiem, przez, przez chwilę. No a co ja robiłem w sumie tam? Ja, jako że Klub Siatkówki właśnie robił ten sklep z jedzeniem, to ja dostałem takie pudełko, oczywiście udekorowane odpowiednio i miałem chodzić naokoło całego terenu szkoły i sprzedawać właśnie dzielnie, razem z innymi oczywiście tam członkami klubu, te nasze wytwory, a jak nie robiłem tego, to sprzedawałem te rzeczy wewnątrz tego sklepiku, a jak nie sprzedawałem to Robiłem te rzeczy, czyli tam siedziałem przy tej, czy tam stałem przy tych wielkich takich, nie wiem, blatach podgrzewanych od dołu gazowo i tam żeśmy piekli te naleśniki i robili tą zupę, więc w sumie dwa dni spędziłem na dworze, trochę się przypiekłem, że się tak wyrażę, szczególnie, że przez jakiś czas robiłem też za takiego strażnika, bo każda z tych grup, które powiedzmy coś tam robią, miała wyznaczone godziny, w których członkowie tej grupy musieli robić ze strażników, czyli przed każdym wejściem do uczelni rozstawione były namioty, gdzie tam ci ludzie właśnie aktualnie na służbie siedzieli, musieli tam rozdawać ulotki, przywitać Dać ludzi, którzy akurat przyszli z zewnątrz, tam odpowiadać na pytania. Mieliśmy również radio i byliśmy bardzo ważni. A ja chyba w sumie byłem tam najdziwniejszy, bo pomimo, że miałem obok siebie kumpla, który był przebrany e, za takiego zielonego demona, bo cały ten nasz sklepik z jedzeniem był taki demoniczny w tematyce, to ja byłem tam jedynym obcokrajowcą, który brał w tym wszystkim udział, więc w sumie stanowiliśmy całkiem niezłą parę e, tam w tym namiocie i nikt specjalnie się nie kwapił, żeby tam podejść i wziąć te ulotki, więc... No ale nieważne, rzeczy się sprzedawały całkiem dobrze i w sumie chyba nawet troszkę zarobiliśmy na tym całym jedzeniu. Ja w każdym bądź razie na moim pierwszym festiwalu szkolnym bawiłem się znakomicie. Czułem się trochę kurcze jak w jakimś anime czy w jakiejś mandze, no, ale zresztą ja się tak czuję cały czas tutaj, więc to specjalnej różnicy nie robi. Przypiekłem się tylko trochę siedząc w tym namiocie, bo tak jak powiedziałem pogoda dopisała i całe szczęście Wyszły bardzo dobre zdjęcia, do których obejrzenia zapraszam, zamieszczę je pod podcastem na stronie, więc tym razem zapraszam wszystkich mobilnych słuchaczy naprawdę na stronę, bo 30 zdjęć wklejam pod podcast. No i zapraszam za dwa tygodnie na następny odcinek, do zobaczenia, Gom dżabar.